Gdy weszłam na stoisko hodowli roślin Danko na targach Bednary, tak widząc właśnie markę Danko, pomyślałam sobie: za co właściwie ja lubię żyto? Za to, że jest takim twardzielem rozodpornym, za to, że się tak super krzewi na jesieni. A pan za co lubi żyto? Pytam pana doktora Adama Glenia. Żyto to przede wszystkim roślina najmniej wymagająca dla polskiego rolnika. Wiadomo, że dużo polskich gleb jest słabszej jakości niższych, niższych klas bonitacyjnych. O słabszym pH, i rolnicy dużo nie wywapnowali. I teraz te ostatnie lata kwestia suszy. Żyto dobrze gospodaruje wodą, ma najgłębszy system korzeniowy. Także uprawiając żyto na słabych glebach, no to ma się najmniej i kłopotów, na dodatek nakłady w uprawie żyta są niższe niż w uprawie, czy na przykład pszenicy, czy innych zbóż. Żyto też ostatnio nie ma dużych problemów ze sprzedażą, bo jest yy, wszechstronne wykorzystanie i na, do młyna, i na pasze, i na gorzelnie. Też przemysł spożywczy m, też już zainteresowany jest żytem. Bo jeszcze uwzględnia, uwzględnia się również te cechy prozdrowotnościowe pieczywa żytniego. Także tutaj możliwe, że jeszcze się utworzą rynki te wschodnie na Żyto, takie daleko wschodnie, bym powiedział. Daleko wschodnie, bo blisko wschodnie rynki tak. Żyto bardzo lubią. Ten moskiewski, ciemny, żytni chleb, cała północ, tak. północ Rosji go je ze smakiem. To, to, to, to Właściwie Żyto to jest regionalne zboże, bo jest uprawiane właśnie kraje te byłego Związku Radzieckiego, plus Niemcy, Polska i, i to właściwie jest tyle na świecie. Jakie dobre odmiany e, Żyta macie Państwo na tę chwilę? Wiemy wszystko o życie mieszańcowym, które jest no, nadzieją, przyszłością. Danko już od 140 lat zajmuje się hodowlą żyta i z tego jesteśmy znani nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy też już takie osiągnięcia w żytach hybrydowych. Pierwsza nasza odmiana hybrydowa, to wspólnie wyhodowane ze Smolicami. Tur cieszy się powodzeniem z tego powodu, że ma dość niskie wymagania glebowe jak na hybrydy. System korzeniowy osiąga 1,30 m w głąb. No i jeszcze Tur wyróżnia się wśród hybryd tym, że w kłosie wszystkie ziarniaki są jednakowej, jednakowego wyrównania. W związku z tym rolnicy oddając do punktu skupu nie mają potrącenia za wyrównanie. A to mogą być też znaczne pieniądze. Na dodatek, jeśli chodzi o tolerancję na jony glinu. TUR też pod tym względem jest wiodącą odmianą i mamy drugą odmianę dolaro, jest to kooperacja z firmą KWS, także to jest już tej technologii Polen Plus. Bardzo krótka odmiana, właśnie około metr trzydzieści wysokości i średni plon z trzech ostatnich lat. Żydwa hybrydowego dolaro jest najwyższy wśród hybryd, także to jest odmiana numer jeden w plonie w Polsce. A czy to znaczy, że odmiany populacyjne już odchodzą do lamusa? Nie, w dalszym ciągu część rolników poszukuję. Również przemysł, głównie gorzelniany, też chce wykorzystywać jakieś tradycyjne odmiany populacyjne. A to wśród populacyjnych jakie szczególnie by Pan polecił? To w tej chwili taki jest wzorcem w Polsce Dańkowski Granat. I to jest odmiana, która w ostatnich latach cały czas zajmowała pierwsze, drugie miejsce w plonie. Oprócz tego jest Dańkowskie Hadron, też właśnie na podium stoi i jest szczególnie poszukiwana przez rolników zajmujących się ekologią. Ma bardzo do, dobrą odporność na ple śniegową, co jest ważne w ekologii, się nie stosuje zapraw i Dańkowskie Hadron pod tym względem się wyróżnia. I w tej chwili też jest takim hitem sprzedażowym Dańkowskie Skant i dańkowskie turkus, to są też no, już nowej generacji. Te nowsze żyta populacyjne sprzedajemy również w jednostkach siewnych, z tym, że inaczej niż w hybrydach, w jednostkę siewną pakujemy milion trzysta nasion żywych, nie tak jak w hybrydach milion.